Duch Święty przekonuje Ciebie w sercu o tym, że bardzo długo żyłeś w zaciętym buncie i wojnie przeciwko Bogu i że Twoje grzechy są tak liczne, tak wielkie, tak brudne, tak czarne, że osiągnięcie Bożej łaski i miłosierdzia leży poza Twoją mocą.